Minęła godzina trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Ewa Worobiec. Zapraszam. Dziś cena paliwa na stacjach benzynowych wzrośnie o kilka groszy za litr. Za klasyczną dziewięćdziesiątkę piątkę zapłacimy 6 zł i 21 groszy, a za olej napędowy 7 zł i 66 groszy. Rząd zdecydował o obniżeniu niektórych podatków, aby kierowcy mogli zapłacić mniej. To największa reakcja na kryzys paliwowy na świecie, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna. Przed obniżeniem tych cen ta cena oleju napędowego wynosiła 7,30 netto. Przy zmianie i VAT-u i również tej ceny maksymalnej mamy 6,90. Tak więc nawet na cenie netto mamy pewne oszczędności. Paweł Kwiatkowski z Polskiego Radia Łódź sprawdzał jak kierowcy komentują obniżki cen na stacjach paliw. Na pewno taniej. No ostatnio tankowałem właśnie, że te wszystkie ceny wysokie, a teraz wreszcie spadła, tak że można podjechać. Piorąc pod uwagę, co się dzieje na świecie, to każda obniżka jest dobra. Jak można pomyśleć tylko o osobach, którzy jeżdżą na dieslu czy benzynie, my jako kierowcy gazu też powinniśmy dostać obniżkę, bo gaz poszedł około 70 groszy w górę. Nawet nie tankowałam wczoraj, tylko czekałam do dzisiaj, bo się dowiedziałam, że będzie tak. Faktycznie ługa dla portfela? No, no oczywiście, że tak. Te ostatnie ceny, no to były tragiczne moim zdaniem. Obniżona akcyza ma obowiązywać do 15 kwietnia, a VAT na paliwa do 30 kwietnia, ale ten czas może być wydłużony. Wysokie ceny paliw na całym świecie to efekt wojny na Bliskim Wschodzie i blokady cieśniny Ormus. Wojna z Iranem może zakończyć się w ciągu dwóch, trzech tygodni, powiedział Donald Trump. Amerykański prezydent podkreślił, że wojna może zakończyć się bez podpisywania przez Iran porozumień pokojowych. Ale warunkiem zakończenia jest zdaniem Trumpa, cytuję... Cofnięcie Iranu do epoki kamienia łupanego. 29 osób, w tym 6 członków załogi, zginęło w katastrofie wojskowego rosyjskiego samolotu transportowego AN-26. Maszyna rozbiła się na okupowanym przez Rosję Krymie po uderzeniu w nadmorski klif. O zderzeniu poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Wstępną przyczyną katastrofy ma być awaria techniczna samolotu. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Mariusza Kamińskiego w sprawie dotyczącej tzw. willi kwaśniewskich. Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował go do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówi o procesach politycznych. Tak, nie po to przejmowali siłą prokuraturę, żeby nie móc organizować takich igrzysk. Nie mamy złudzeń co do uchylenia immunitetu, bo jest taka potrzeba polityczna. Igrzyska szykuje Donald Tusk i jego ekipa, również ta z Parlamentu Europejskiego. Zdaniem śledczych Mariusz Kamiński miał dopuścić się przekroczenia uprawnień poprzez bezpodstawne kontrole operacyjne i niejawne nabycie willi w Kazimierzu Dolnym. Rzecznik rządu, Adam Szłapka, powiedział, że prokuratura ma obowiązek sformułować taki wniosek. Sądząc po historii także wyroków, już tych prawomocnych wobec Mariusza Kamińskiego, no tutaj jest sprawa uprawdopodobniona, ale to o tym, czy ktoś jest przestępcą, czy nie, decyduje sąd. Nawet jeżeli. Prezydent kogoś takiego ułaskawi. To wcale nie zmywa jego, jego winy, bez bycia przestępcą. Wiemy, że już taki wyrok kiedyś na panu Mariuszu Kamińskiemu zapadł. Za popełnienie czynu Mariuszowi Kamińskiemu grozi do pięciu lat więzienia. Czujemy smutek i żal, ale nie ma mowy o wstydzie, mówili po meczu reprezentacji Polski ze Szwecją kibice biało-czerwonych. Podopieczni Jana Urbana przegrali 2-3 w finałowym meczu barażowym o Mistrzostwa Świata i nie pojadą na Mundial. Nie możemy sobie nic zarzucić. Wszyscy Zabrakło. zawodnicy dali z siebie wszystko. Zabrakło chyba szczęścia przede wszystkim. Wyrachowania? Wyrachowania i wykończenia. Mieliśmy za mało strzałów. Czasami sprzed pola, przed pola karnego można było próbować oddać strzał. Walczyć o ten rzut rożny ewentualnie. Prawda jest taka, że bardzo dobrze zagraliśmy. Ku zaskoczeniu chyba całego narodu, że byliśmy w stanie tutaj być jakimkolwiek zagrożeniem dla tej Szwecji. Jest mi przykro. Nie obejrzę mistrzostw świata prawdopodobnie. Trener polskiej reprezentacji Jan Urban podkreślił, że mimo przegranej Polska zagrała bardzo dobry mecz. Dzisiaj było bardzo ważne pod względem mentalnym, żeby mieć piłkę, żeby pokazać, że my tutaj przyjechaliśmy walczyć o awans. Dzisiaj można powiedzieć o nas, że to myśmy nie wykorzystali dogodnych sytuacji, ale też ułatwiliśmy zadanie przeciwnikowi zbyt łatwo tracąc te dwie bramki. Bramki dla Polski strzelili Nikola Zalewski w 33 minucie oraz Karol Świderski w 55 minucie. Cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego został zamknięty do odwołania dla turystów. Powodem są łamiące drzewa i gałęzie pod ciężarem śniegu. Na Kasprowym Wierchu jest ponad 160 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów 180. Ratownicy Topr ogłosili czwarty wysoki stopień zagrożenia lawinowego dla Tatr. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Lokalnie w nocy opady deszczu i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na podchalu do plus 4 na wschodzie, a w środę od 5 na południowym wschodzie i nad morzem do 12 na pozostałym obszarze. Jedynka. Polskie Radio Autopromocja Cztery pory roku Czy szkolne lektury wciąż mają sens? Jak zachęcić młodych do czytania i mówić o klasykach prostym językiem? Kto pamięta Kocham Pana, Panie sołku. Wszyscy pamiętają. A teraz Kultowe Słuchowisko wraca jako podcast Polskiego Radia. Sprawdzimy również, dlaczego śmieć to najlepsze lekarstwo, zwłaszcza w Prima Privis. Czekamy na Państwa od dziewiątej. Dziś, w czterech porach roku, Sława Bieńczycka. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Bywało. Witam Państwa serdecznie w środowym wydaniu audycji. Uwaga, uwaga, dzisiaj pierwszy dzień kwietnia, różnie może być, ale nie przypuszczam, żeby coś miało się niespodziewanego dziać w czasie naszego dwugodzinnego spotkania, bowiem czeka nas wiele atrakcji. Myślę, że taką największą zdecydowanie będzie prezentacja polskich pieśni wielkopostnych w interpretacji Staszka Sojki. To szczególnie wzruszająca pozycja, biorąc pod uwagę, że Staszka nie ma już wśród nas, ale na szczęście została muzyka, także ta, Pasyjna I to jeszcze Polska tak mocno do nas przemawiająca utworami takimi jak Wisi na krzyżu, jak Ludu mój ludu, jak Ogrodzie Oliwne. Myślę, że wszyscy spędzimy w tej drugiej godzinie bardzo niezwykły czas. A w pierwszej tradycyjnie słodkie Radio Retro. Dzisiaj y, pogodne piosenki z dawnych lat. Jak to napisał Jan Zagozda, doskonałe na pierwszy dzień kwietnia. Słuchać będziemy Jerzego Połomskiego, Mieczysława Foga, Wojciecha Munarskiego. Zaśpiewa nam słodkie tango retro, sygnał hymn tej audycji, ale zaśpiewa także Irena Jarocka. To z początku, zaraz potem posłuchamy pieśni pasyjnych w wykonaniu chóru który już zaprezentował nam się w poniedziałek. To jest zespół wokalny pro-opera Ewy Barbary Rafałko, a na zakończenie pierwszej godziny, tak jak przedwczoraj, słuchać będziemy utworu Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu wiorączeisty Jojo Ma oraz amsterdamskiej orkiestry barokowej pod dyrekcją Tona Kopmana. Zapomniałem jeszcze dodać, że na zakończenie naszego spotkania wystąpi gitarzysta Patryk Filipowicz, który zaprezentuje nam lamenty duszy i gitary, czyli pieśni wielkopostne i pasyjne na gitarę. Panowie, prosimy. Dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy na początek najsłodsze tango, bo kiedyś zapożyczyliśmy od Wojciecha Młynarskiego jego refren, który brzmiał słodkie tango retro. Słodkie radio retro ofiarowuje dziś wszystkim Najsłodsze tam go śpiewa Mieczysław Fok. Najmilszy dzień, najmilszy w życiu dzień. Pamiętam jeszcze dziś, wspominam jeszcze dziś wraz z piosenką, którą grałaś. W tym dniu poznałem cię i pokochalem cię. Zapomnieć trudno mi piosenkę, która wciąż w mych uszach jeszcze brzmi Najsłodsze tango Tango wiosny i kwitnących bzu Na zawsze już w pamięci mojej pozostanie Najsłodsze tango Zawsze mi przypomni szept tych słów Nasz pierwszy wieczór Pierwszy taniec i poznanie Pamiętasz noc wiosenną niebo Skrzące się od gwiazd I cudne tango, które polączylo nas Najsłodsze tam. Tango wiosny i kwitnących bzu Przyniosło radość nam i szczęście i kochanie I piosenka z lat trzydziestych nagrana w 1961 roku przez Jerzego Połomskiego, muzyka kompozytora zagranicznego, Dawisa, a słowa Andrzeja Własta, daj mi tę maleńką, słodką rzecz... Lub jej pokoik, gdzie widzimy się, tam dobrze nam Miłość łączy serca dwa, oczy jej przesłania mgla Najpiękniejsze oczy, które znam Gdy mnie kochasz z całych sił, pozwólbym szczęśliwy był Daj mi tę maleńką, słodką rzecz. Przecież miłość łączy nas, więc zapomnij się choć raz. Daj mi tę maleńką, słodką rzecz. Ach, pomyśleć ty i ja, ja i ty i my we dwoje noc, wonne bzy i gwiazdroje. nie odmawiaj prośbie mej, całej więcej wstydź się mniej daj mi tę maleńką słodką rzecz drży serduszko jej i plono oczy gdy czar moich słów uwodzi ją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 W kolonoc wonne bzy i gwiazd troje. Nie odmawiaj prośbie mej Całuj więcej, wstydź się mniej Daj mi tę maleńką, słodką rzecz Chór Juranda zaśpiewa teraz tango Słodka, droga, miła Muzyka Michała Jarego Tekst Jerzego Jurandota Stojem jaka nic o, o, o, o, słodka droga miła O, sercu dla mnie śni To nagranie Churu Juranda z lat 30. Posłuchajmy teraz Ireny Jarockiej z nagrania dokonanego w 1978 roku. Mój słodki Charlie, muzyka Mikuły Słowa Skolarskiego. Dosyć już ciebie mam. Musisz sobie radzić sam, więc żegnam. Mój słodki czerwie Tak doprawdy przykro mi Lecz tym razem musisz iść Więc żegnaj Mój słodki czerwie Zły los łączy nas Komu w drogę temu czas Dziś już słaba płeć Własne zdanie może mieć Więc pospiesz się Zwijaj się Na przyjęciu zasną raz no i został rok czy dwa mój Charlie, mój, mój słodki Charlie Dziadek mróz z okien zlazł na porządki w domu czas Więc żegnam mój słodki Charlie Ten kto nie ma nic, wciąż na kredyt musi żyć Cel ten siedzi im jak najwięcej lat i zim Czy chcesz, czy nie Więc zabieraj się stąd w nich Klucze oddaj mi póki dobra wiesz, co chcesz i płyń Dałam pić i dałam jeść przyodziałam chudy śpiew, Więc żegnaj mój słodki czernik Dzieliłam wszystkim się, a tyś nie docenił mnie Więc żegnaj, mój słodki cherry. Zły los, złączył nas, komu w drogę temu czas Dziś już słaba płeć, własne zdanie może mieć Więc popierz się, zwijaj się Na dnie duszy dobrze wiesz, wszystko ma i kres Rozstajemy się, czy chcesz, czy nie Zabieraj się stąd mi, krócze oddaj mi U kim dobra wiesz, co chcesz i płyń Głupieś ty, powiem ci, tak jak sułkan mogłeś żyć za późno Mój słodki Charlie Taki styl toniesz pan, raz do walki z życiem stań Mój Charlie, mój słodki Charlie żyć Jak najwięcej lat zaliczyć na Na zakończenie nasze sztandarowe tango, słodkie tango retro. Muzyka Macieja Małeckiego, słowa Wojciecha Młynarskiego. Raz, kompozytor nad wyraz ambitny. Laureat wielu słynnych krąbli poczuł cudowny, ledwo uchwytny natchnienia na kaso duszy tkwi. Żółtych połków zaostrzył więc kurę, do instrumentu usiadł co tchu i z klawiatury na partyturę z podsmukłych palców spłynęło mu. Słodkie tango retro, Serc nie wnieść ich wstrząs, co damskim korkom i męskim gętrom, tak posuwisty nadaje plos. Mody nie zebrą To tango retro Ole, czarnionych chwil Znajomy krytyk na kawkę wpadł z rana Awangardowych dzieł anioł stróż Mistrz niewyspany, matko kochana Cóż na warsztacie umis, mis cóż Wysłuchał tanga z powagą okropną, krzyknął powietrza i zaczął mdleć. Mistrz przerażony otworzył okno, a na podwórzu już nucił cieć. Syłotkie tam mny go retro, sercy nie wieść. Efece te Z co so damskiem korką i męskiem getrą, tak posuli nadaje plos Słodkiem tęgo retrą umiał wdzięk i styl. Mody nie zeprą To tango, retro, ole Czar chwil W utworze tym winna być jeszcze puenta W trzecim kuplecie, o, tuaziem kuple Dla mnie to mięta, niech to pamięta Kto kiedykolwiek mnie słuchać chce gdy marny los kogoś biednego, niechaj ktoś taki, co w piersiach tchu pędzi i błaga radiową orkiestrę pod dyrekcją Adrzeja skoskiego by na pociechę zagrała mu. Panowie, prosimy. lat. Doskonale rozpoznaliśmy te takty, które rozpoczynają codzienne spotkania z Daną Książę i Jankiem Zagozdą. Program pierwszy Polskiego Radia. Kuralne pieśni pasyjne układają się w spójną opowieść ewangeliczną. Są one opracowane w sposób uniwersalny, nienaznaczony jednym, konkretnym stylem muzycznym. W kolejnych pieśniach rozpoznajemy różnorodne techniki kompozytorskie, wędrówki stylistyczne przez epoki, rozpiętość skojarzeń gatunkowych przenosi nas w czasy średniowiecza, renesansu. Nie brakuje również elementów muzyki dwudziestowiecznej. Tak różnorodnie umuzycznione teksty nadają całemu zbiorowi wymiar spinającej odległe epoki ponadczasowości. Muzyka wyciszania pasyjnego z tymi wstępnymi słowami Joanny Cieślik-Klauzy. A już za moment słuchać będziemy kolejnych churalnych pieśni pasyjnych. Oto ich tytuły. Rozpoczniemy od pieśni Płaczcie Anieli. Potem posłuchamy improperium drugiego Mariana Saby w wykonaniu Jana Bokszczanina na organach. To będzie taki rodzaj intermeca, Następnie zabrzmi nam pieśni Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał. Oraz na zakończenie tej sekwencji posłuchamy pieśni Już Cię żegnam najmilsze. Śpiewa chór pro operę, dyryguje Ewa Barbara Rafałko, a utwór organowy Mariana Sawy, jego drugie improperium, zagra Jan Bokszczanin. To były kolejne polskie pieśni pasyjne w opracowaniu Cezarego Kundy, a w wykonaniu zespołu wokalnego Pro Opera pod dyrekcją Ewy Barbary Rafałko. Improperium drugie. Mariana Sawy grał na organach Jan Bokszczanin. Jedynka. To jest radio. Na zakończenie pierwszej godziny, tak jak przedwczoraj, tak i dziś grać będzie nam na barokowej Yo-Yo Ma, amerykański muzyk chińskiego pochodzenia który wraz z amsterdamską orkiestrą barokową pod dyrekcją Tona Kopana prezentuje nam znane dzieła Jana Sebastiana Bacha, pochodzące najczęściej z kandydatowych dzieł tego twórcy, ale w wersji instrumentalnej właśnie na z towarzyszeniem Orkiestry. Dziś kolejne utwory, które zostały przez Tona Kopana zaaranżowane specjalnie na ten skład wykonawczy.